W tym temacie rozpoczniemy teraz od pierwszego kręgu biblijnego, który jest dla nas wzorem, modelem wspaniałym od tego domu modlitwy w Kafarnaum. W Kafarnaum. Przenosimy się do Kafarną nad jezioro Galilejskie, nad Morze Jesteśmy tam na górce w Kafarną i patrzymy na dom Piotra i Andrzeja. Dom Piotra i Andrzeja. Zwykły dom. Normalny dom. Dom rodzinny. Gdzie jest żona, gdzie są dzieci, gdzie się pracuje, gdzie się sprząta, gdzie się robi różne rzeczy. Gdzie się modli. I w ten dom wkracza Jezus. Jezus Chrystus. I pamiętasz ten dom z Ewangelii. Ten dom zamienia się w dom modlitwy. Ten dom zamienia się gdy jest Chrystus Spotkanie modliterne, Zamienia się w głoszenie Słowa Bożego I co więcej yeah. To tam właśnie dokonują się W tym domu Cuda znaki Uzdrowienie teściowej Przez dach puszczają paralityka Otwierają ten dach Piotrowi On panikuje Boże mój dach rozwalają, Sprowadzają go przed Jezusa Cuda znaki w tym domu Dziwne zjawisko Patrzą się życie co to może z tego wyniknąć? Co to znaczy, gdy 100 metrów obok jest synagoga? W synagodze powinniście się modlić. W synagodze powinny być cuda i znaki. Tak? To w synagodze wszystko powinno się dokonywać. Ci, którzy byli w Kafarną, to widzą dom Piotra, a obok 100 metrów synagoga. Dlaczego nie w synagodze? A Jezus działał mi w synagodze? Tak! Tam też ustawiam, ale również w tym domu Piotra, tak bliziutko, w normalnym domu. Głoszenie słowa, modlitwa, czytanie Pisma Świętego, cuda, znaki, przepowiadanie i wspólnota. Wspólnota się gromadzi, krąg biblijny tworzy, krąg biblijny, gdzie są psalmy, pieśni uzdrowienie, przemiana życia. I co się dzieje dalej? Że z każdym miesiącem, z każdym rokiem ten dom w Kafarnaum się powiększa. Powiększa. Coraz więcej ludzi. I już Piotr nie wie, co ma zrobić z tym Andrzejem, bo już się nie mieszczą. Już stoją na zewnątrz. Więc jak jesteś w Kafarną, to widzisz, jak te fundamenty poszerzali. Raz nie mieszczą się. Drugi raz. Trzeci raz coraz szersze kręgi zatacza ten fundament. On się coraz bardziej rozszerza, bo ten krąg modlitwy, krąg biblijny chce przyjąć coraz więcej osób. Więc mamy model piękny, wspaniały kręgu biblijnego domu modlitwy. Jezus także zrobił krąg biblijny wspaniały w drodze, w drodze do Emaus, 24. reżę Ewangelii Łukasza, Widzimy, jak on idzie w drodze pielgrzymka. Cały dzień idą w drodze. I co mówi słowo? Wychodząc z tego miejsca, Jezus wyjaśniał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do niego. Widzisz, we wszystkich pismach analiza całego Pisma Świętego. I my to mamy: dzieje apostolskie, Ewangelie, Psalmy. Analizujemy, czytamy co we wszystkich pismach odnosiło się do niego. Tak w drodze podeszli do Emaus. Wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do niego 24-27. A potem widzisz, to samo czynili uczniowie jego apostołowie gromadząc się w domach, gromadząc się w kręgach. Wieczernik Wieczernik, widzisz, to stał się taki pierwszy, większy, poważniejszy krąg biblijny, gdzie nie tylko było czytanie Pisma Świętego, psalmy, hymny, uwielbienie, ale stąpił Duch Święty, charyzmaty. Dalej na naszczenie mocy i sił. Wieczernik staje się takim miejscem modelowym. Są kobiety. Jest Maryja. Maryja, która prowadzi ten tworzący się Kościół wstępuje Duch Święty wspólnota się umacnia przestaje się bać wychodzi na ulicę i mówi Piotr potem my już nie możemy nie mówić tego co widzieliśmy, słyszeliśmy i tak moc Boża rozwija rozpiera, takich napędza Duch Święty, oni już nie mogą stać w miejscu, już nie są zamknięci wychodzą z tego kręgu biblijnego by ewangelizować i Paweł Apostol który w dziewiątym rozdziale dziejów dołączył do kręgu biblijnego w Damaszku, on potem czyni to samo ale najpierw przeżywa sam wprowadzenie w krąg biblijny i ci, którzy są z Bukowego, to już to słyszyli, tą konferencję. A inni teraz sobie przypomną, co się działo w Damaszku. Paweł, apostoł, idzie niewidomy, prowadzony za ręce. Nie wie dokąd go zaprowadzą, nic nie widzi. Bezradny zupełnie, daje się prowadzić w wspólnocie, jak paralityk. Widzisz kompletna bezradność, nie wie dokąd, nie wie do kogo. Wprowadzają go w końcu do domu Wprowadzają go do rodziny I gdy on trafia do chrześcija Do tego domu modlitwy Do kręgu biblijnego Przez pewien czas jeszcze nic nie widzi Tylko odbiera pewne sygnały Tutaj jest ten, tutaj jest ten Dalej ma oczy zamknięte I ta atmosfera wspólnoty kręgu biblijnego Wpływa na niego oddziaływuje pomaga mu w otworzeniu się na Ducha Świętego i chrzest który za chwilę przyjmie Paweł, apostoł i jak niemowlak nic nie widzi ciemność, ciemność doprowadzony on otwiera swoje oczy i rodzi się do nowego życia w domu, w rodzinnym kręgu biblijnym w pierwszych wiekach to były tylko domy ojkos, ojkos Wszystkie chrześcijańskie gminy gromadziły się w ojkos, w domach, w domach rodzinnych, w kręgach biblijnych. I Paweł tam się rodzi, aż w pewnym momencie wstępuje Duch Święty na niego, ta wspólnota kładzie na niego ręce. Głosi mu Słowo Boże, on już jest w domu i co? Otwiera oczy, otwiera oczy i patrzy. Otwierają się jego oczy i ich rozpoznaje. To wy modliliście się trzy dni tutaj za mnie. Jakie to jest piękne Jakie to jest ważne Widzisz w kręgu biblijnym Ma się rodzić nowy człowiek I ten Paweł Który zrozumiał to Bo sam to przeżył na własnej skórze Czym jest krąg biblijny Czym jest dom modlitwy Czym są bracia i siostry On robił to przez całe życie Hans Josef Klaug W książce Wczesnokrześcijańska wspólnota Wczesno chrześcijańska Wspólnota przedstawia program ewangelizacji Pawła, który opierał się o wielkie miasta i domy, rodziny. Paweł wiedział, że ewangelizacja musi przejść przez rodziny. Dlatego ojkos program, program ojkos, program domów, program rodzin. On szedł od rodziny do rodziny i zakładał, widzisz, kręgi. Więc to, co robisz w tym domu modlitwy w kręgu biblijnym, bez spotkania kręgu biblijnym, iż to jest program świętego Pawła. I tylko to go interesowało. Jak zapalnik, jak dynamit, on szedł, głosił, przyłączali się do niego kolejni i zakładał następny dom, następny ojkos, po grecku domu. Następny krok, następny krok, następny krok. I w tych domach się gromadzili, by czytać Słowo Boże, by śpiewać psalmy, by się modlić, by się wstawiać za siebie, by okazać sobie pomoc, przyjaźń, braterstwo, jedność. I Paweł, który to przez całe życie czynił, on również, największy z apostołów, tak dokończył swojego biegu. Gdy otworzymy ostatni rozdział dziejów ostatnią księgę właśnie naszego programu kręgu biblijnego na samej końcówce widzimy co? Pawła w kręgu biblijnym. Paweł w więzieniu. Paweł jest w domu modlitwy. Paweł zakłada swój krąg, bo już nie może podróżować. Jest w więzieniu. Jest uwięziony, ale Słowo Boże nie uległo skrępowaniu. Słowo Boże dosłownie tekst grecki ma nie jest związane nic nie zatrzyma Pawła, nic nie zatrzyma Słowa Bożego, więc robi to do czego wszystkich zachęcał przez całe życie czyli robi krąg biblijny i słowo mówi tak wynają mieszkanie w tym mieszkaniu jest uwięziony. pozwolono mieszkać Pawłowi prywatnie razem z żołnierzem, więc jest to rozdział 28 werset 16 Paweł jest w mieszkaniu, mieszka z południe i pan zaprasza osoby. Zaprasza Żydów Zaprasza Boga Robi herbatę Robi kawę Mówi posłuchajmy Słowa Bożego Zaśpiewajmy psalm Przeczytajmy Ewangelię powie Wam o Jezusie Tak czynił Od 22 wersetu Widzisz, widzisz jak, jak on zaprasza Wyznacza dzień Wyznaczywszy dzień W większej liczbie przyszli do niego do mieszkania Wyznaczony dzień Twoja środa czwartek, piątek czyli zaprosił, zaprosił sąsiadkę sąsiadów, zaprosił wyznaczony dzień do mieszkania na wspólną modlitwę więc jeśli tylko możesz pomyśl o tym, może i ja kogoś zaproszę, może teraz, może później może za jakiś czas nie wstydzę się tego, nie boję się tego, jeśli jeszcze potrzebuję być sama, to też jest to wartościowe, bo dojrzewam nawet kilka lat niektórzy są sami to nie jest też nic złego dojrzewają w zjednoczeniu ze słowem, z modlitwą przekonują się do tego ugruntowuje się ich wiarę i są tacy, że niektórzy dwa, trzy lata są sami, ale potem już przychodzi łaska nikt ciebie nie przymusza do niczego ale pomyśl o tym, że z czasem i ja może zaproszę sąsiada sąsiadkę, kolegę jak święty Paweł, widzisz który wyznaczył Żydom dzień Przyszli do niego do mieszkania Werset 23 Ostatniego rozdziału I przytaczał im świadectwa o Królestwie Bożym On akurat miał tą swobodę Że od rana Aż do wieczora A my wybieramy konkretną godzinę Umawiamy się Z Panem Jezusem Bierzemy się do modlitwy Czytamy jeden rozdział czytamy homilię, komentarz wyjaśniający, czytamy psalm, śpiewamy pieśni, robimy herbatę i to jest moje spotkanie z Jezusem. On w tym domu przekonywał ich o Jezusie. On chciał im dać doświadczenie Jezusa. To jest cel. Po co te domy? Po co rodziny? By na nowo, widzisz, wprowadzić doświadczenie Jezusa do domu pod dachem tam, gdzie żyje człowiek. By rodziny zaczęły na nowo się modlić całe. Mąż z żoną, żona z mężem, z dziećmi. Bez skrępacji, bez wstydu, bez oporu. Może ty na początku jako żona, jako mąż, zaczynasz sama, ale Bóg cię poprowadzi. Nie lękaj się, nie obawiaj się. Pan wszystko dopełni. Ty bądź wierna, pokornie, cierpliwie, spokojnie, ale widząc pewien cel, dokąd to zmierza? Dotąd że ja chcę całą rodziną wielbić Jezusa. I proszę pokornie o tą łaskę, kiedy ten czas nastanie. Widzisz? Aby oni mieli doświadczenie Jezusa. By modlitwa weszła jako normalny element życia do rodziny do małżeństw, pod dachy wszędzie i już nikt się zupełnie nie dziwi nie wstydzi, tak mamy Biblię dzisiaj jest w porę, godzina dziewiętnasta, bierzemy Pisma Święte czytamy, psalmy Ewangelię, tak modlimy się, pijemy herbatę rozmawiamy o Jezusie, słowo nas umacnia, słowo nas jednoczy i doświadczenie Jezusa to jest to, co jest naszym celem, by odrodziły się rodziny by odrodziły się domy ale nie tylko, nie tylko to, bo ja nie myślę tylko o swojej rodzinie. Myślę o tej sąsiadce z trzeciego piętra. Myślę o tych, którzy są w tej klatce. Zobaczcie tylu, jakie to, by było, to by było wspaniałe, że cała klatka w bloku, w takim wieżowcu, wszędzie są kręgi biblijne. Ten śpiewa tam na piątym, ten na szóstym, ten tam na parterze, ten, ten, tu młodym się, cały wieżowiec, taki, to, to widzę. Widzisz to? Widzę to już. Cały wieżowiec Biblię czyta. Widzę to już. Daj Panie Boże. Zamieniają się całe osiedla. Takie osiedla domów, modlitwy, kręgów biblijnych. Zamieniają się rodziny. I zmierzamy potem do tego, że zapraszam inną osobę. Zapraszam. Aby one też na to doświadczenie Jezusa. By już nikt się nie dziwił, tylko na odwrót by pytali: Ty jeszcze nie jesteś w kręgu biblijnym? Ty jeszcze nie jesteś? Nie przychodzisz jeszcze na krąg biblijny? Ale widzisz, ta strategia Pawła, apostoła zmierza do tego, by te domy się pomnażały. A jak mają się pomnożyć? Jak mają się pomnożyć? Jak mają nowe domy powstać? Oto w ten sposób, że Jordan przychodzi do mnie na krąg biblijny z krzyżkiem i oni już przeszli pół roku chodzenia na krąg biblijny i w pewnym momencie to Słowo Boże już ich tak obsiało, tak ich zapaliło ogniem do ewangelizacji Jezusa, że już nie mogą wytrzymać. I mówią, ja też chcę swój krąg biblijny założyć. Ja chcę pójść do swojego domu z tą ewangelizacją Chcę iść dalej Dlatego ty, jako taki mądry animator kręgu biblijnego Patrzysz, kto w moim domu jest już na przykład u roku Kto rok przychodzi, przychodzi, przychodzi i... Myślę, a dlaczego on jeszcze Swojego domu nie założył Swojego kręgu biblijnego Dlaczego jeszcze nie robi To takie prościutkie, banalnie Prościutkie, łatwe Wersja skrócona 20 minut Wersja przedłużona Parę minut więcej Dlaczego? Dlaczego jeszcze nie robi I animator się zastanawia Animator pyta Pyta A jak minął już rok to ja myślę, że powinien zapytać a ty dlaczego tu jeszcze przychodzisz? to nie jest powołanie twoim tu jeszcze tu przychodzisz, ty, ty już powinnaś sama zacząć, ty jeszcze tu jesteś? na tym kręgu biblijnym minął dwóch, dwa lata minęły dwa lata minęły, ty jeszcze tu jesteś? nie masz biblii? nie masz biblii w domu, herbaty? bo zmierza do czegoś więc ja się dziwię bo kręg biblijny jest siecią do połowu. Mnie umacnia, mnie formułuje, ale to jest sieć do połowu, do połowu także nowych osób. No i jeśli w tym, w tym kręgu biblijnym siedzą takie stare, tłuste, grube ryby, już dawno złowione, pierwszy rok, drugi rok, trzeci rok i one siedzą i siedzą, nawet się nie zastanawiają, nawet nie spróbowały To animator zastanawia się i reflektuje i myśli Dlaczego? A może to jest błąd animatora? Bo animator tak się przyzwyczaił Tak, a tak jest dobrze, tak wspaniale, tak miło i sympatycznie Przychodzimy, gromadzimy się, nie odchodźcie nigdy! Nie odchodźcie nigdy! To właśnie o to chodzi, niech pójdą, nie założą swoje, a ty zostaniesz znów z jedną osobą, dwoma. O no to, to jest klon biblijny, tak, dwie osoby, To nie musi być zaraz 50, dwadzieścia, trzydzieści. Niech idą, aby ten ogień Boży szedł dalej, by ewangelizacja szła dalej, jak u Pawła, który zakładał kolejne kręgi biblijne, kolejne domy. Widzisz, to jest idea, Dlatego też i uczestnik reflektuje i się zastanawia, kiedy założy swój, i animator do tego zachęca. I animator wprost się dziwi i stawia to pytanie: dlaczego? Jaka jest przyczyna? Odpowiedz na to pytanie, moja rybko, która już trzy lata tutaj przychodzisz i tak ci wygodnie i wspaniale. Dlaczego? Bo może też się zdarzyć, że ktoś nie ma możliwości, bo czy wynajmuje stancję u kogoś, prawda? Nie ma możliwości tam zapraszać, czy jakieś warunki lokalowe, czy coś, czy na przykład jest ostry sprzeciw żony, ostry sprzeciw męża, żeby cokolwiek. Trzeba być bardzo też tym delikatnym, ale to nie znaczy, że jest ja staje w miejscu i się przyzwyczaję do tego stanu i on trwa. Bo pragnieniem Jezusa jest by wszystkie domy były kręgami biblijnymi. Mój dom będzie domem modlitwy, powiedział Jezus, by wszystkie domy zamienić w kręgi biblijne. Tak robił Paweł, takie miał pragnienie i to robimy również my w tym programie ewangelizacji, biorąc przykład z domu w Damaszku, dzieje dziewiąty rozdział. Biorąc przykład z domu Korneliusza w Cezarei, dzieje dziesiąty rozdział. Biorąc przykład z domu z kręgu w Koryncie, dzieje osiemnasty rozdział. Biorąc przykład z kręgu w Efezie, dzieje dziewiętnasty rozdział. Z domu w Troadzie, dzieje dwudziesty rozdział. Widzimy, jak w listach świętego Pawła on wymienia te domy, Kręgi Biblijne, z imienia, z nazwiska, dom Pryscyli Akwila, krąg Arystobula, dom Arestabula Rzymian 16:10, dom Narcyza Rzymian 16:11, dom Cezara Filipian 4:22, dom Nimfona, Kolosan 4:15. Tego pragniemy i oto modlimy się, Jezu Chryste, abyś dał nam. Pragnienie czytania Słowa Bożego w domach, w rodzinach. Byś przemieniał nasze rodziny, byś przemieniał nasze małżeństwo, domy, osiedla, miasta, wioski. Aby każdy dom stał się kręgiem biblijnym, domem modlitwy, w którym wszyscy będą mieli doświadczenie Jezusa. Jezusa żywego, Jezusa kochającego. By wszyscy mieli doświadczenie w domach czytania Słowa Bożego modlitwy, opieki Pana, wysłuchanych błagań, By wszyscy w domach mieli doświadczenie jedności, pokoju, miłości. Dotknij małżeństwa, dotknij rodziców i dzieci. Zamienaj każdy dom w dom modlitwy, pokoju, miłości, radości, gdzie Ty będziesz uwielbiany w czasie kręgu biblijnego gdzie będziesz przemieniał te rodziny przez kręgi biblijne przez te proste spotkanie ewangelizacyjne ze Słowem Bożym przyjdź Duchu Święty zapalaj ogień w naszych miastach, w naszych wioskach w parafiach, w całych osiedlach przemień całe bloki daj nam ogień do ewangelizacji Czyść Duchu Święty, przemieniaje nasze serca, byśmy nie tylko gromadzili ludzi wokół siebie, ale ich posyłali na ewangelizację, by zakładali swoje kręgi biblijne, by z ryby stali się rybakami, by mieli wielkie pragnienie czynić to we własnych domach jak najszybciej. I jak najszybciej by wprowadzać modlitwę i Ewangelię pod swoje domy, gdzie Ty będziesz tam wielbiony, błogosławiony i wywyższany. Amen.